Witajcie dziś 12 odcinek, a w nim o szczęściu, w dniu szczęścia, słów kilka o wiośnie oraz bardzo tanie telefonowanie w Unii Europejskiej. Zanim jednak zaczniemy, muszę się przyznać do błędu, który popełniłem w poprzednim odcinku. Chodzi o rok 2007, a nie 2007. Sam go nie za tym błąd, a sam go popełniłem. Teraz już możemy zacząć. Międzynarodowy Dzień Szczęścia obchodzimy od dwóch lat. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polacy uchodzą za smutny, zrzędliwy naród, a wiele osób uważa, że ma wiecznego pecha. Zmieńmy to. Wysyłajcie do mnie swoje propozycje, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Odpowiedzi możecie nadsyłać w postach na Facebooku Ośmiugatek, lub bezpośrednio maila 8 gmail.com. Najciekawsze znajdą się na antenie 8gatek w najbliższy poniedziałek. Przypominam pytanie, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Dziś pierwszy dzień wiosny astronomicznej. Dokładnie o 17.57 słońce znalazło się w punkcie Barana, co było równoznaczne z rozpoczęciem się astronomicznej wiosny. Dziś również mamy do czynienia ze zrównaniem się dnia i nocy. Tymczasem jutro kalendarzowa wiosna, a zmiany czasu w postaci straty jednej godziny doświadczymy w nocy w weekend z 29 na 30 marca. Zmiany czasu odbywają się zawsze w ostatnią niedzielę marca oraz października. Dokładnie mają one miejsce pomiędzy godzinami drugą a trzecią. Pierwsze zmiany czasu na letni wprowadziły Niemcy w 1916 roku. W 2014 zmianę czasu zastosuje 79 krajów, ale w tej grupie nie znajdzie się pozostałe 159 państw. Badania pokazują, że zmiana czasu z letniego na zimowy – Powoduje spadek produktywności oraz koncentracji. Na pocieszenie pozostaje fakt, że za pół roku będziemy się cieszyli dodatkową godziną snu. A na koniec idealna wiadomość dla podróżników. Do końca 2015 roku zostaną zniesione opłaty roamingowe w całej Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie poparła Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego. Będą obowiązywały stawki krajowe za rozmowy, SMS-y, a nawet transmisję danych. Dodatkowo od lipca 2014 roku użytkownicy telefonów komórkowych będą mieli prawo zrezygnować w czasie podróży ze swojego krajowego operatora na rzecz usługi innego, krajowego lub lokalnego w odwiedzanym państwie, jeżeli ma ono tańsze oferty. Taka zmiana nie będzie wiązała się z koniecznością wymiany karty SIM. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pamiętajcie o pytaniu, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Na odpowiedzi czekam do końca tego tygodnia.